Nie mów nikomu, to tajemnica. Siłacz Biegł cały czas przed siebie. Przed nim przesuwały się jedynie rozmazane plamy, a łzy spływały po twarzy. Kilka razy przewrócił się, wpadając na przeszkody, które wyrosły na jego drodze. Mimo bólu w kolanie i sączącej się z rąk krwi biegł dalej. Kiedy zabrakło mu tchu, zatrzymał się i upadł. Poczuł pod sobą coś miękkiego. Gdy oddech nieco się uspokoił, otworzył oczy i podparł się na łokciach. Jego oczom ukazała się polana otoczona brzozami. Nie był jednak w stanie piwiać otaczającego go piękna. Jedyne czego pragnął, to uciec. Przed kim? Nie wiedział. Uciekał już tak długo, przed nimi, a może przed samym sobą, przed bólem. Odkąd pamiętał, ludzie z ogromną pasją ranili go przy każdej sposobności. Wiedział, że jest słaby, a to prowokuje. Wręcz przyciąga sępy, wampiry, hieny. Wiedział także, że siło nie zdobywa się od tak sobie. Załkał cicho, gdyż nie było już w nim łez. Nawet one mnie opuściły, pomyślał. Usiadł. W krajobrazie dostrzegł coś znajomego. Nie był w tym miejscu nigdy wcześniej, ale owo uczuć nie dawało mu spokoju. Ta zieleń, ten błękit i nagle wspomnienia z ogromną siłą zalały jego umysł. Jej fiołkowo-niebieskie oczy, jej zielony szal. Przypomniał sobie dziewczynę, która tydzień wcześniej pojawiła się na jego drodze. Najpierw zatonął w jej spojrzeniu, kiedy wysiadała z tramwaju, a potem, ciągnięty jakąś niewidzialną siłą, podążał za nią. Ogromną przyjemność sprawiało mu przyglądanie się jej z bezpiecznej odległości, czucie zapachu, jaki pozostawiała za sobą. Trwało to ponad godzinę, potem zniknęła w jednej z kamienic. Ponownie zamknął oczy, po chwili wstał, i kiedy nabrał pewności, że jest w stanie iść o własnych siłach, udał się tam, skąd przez chwilę pragnął uciec. Do ludzi, do miasta, do pokoju pełnego pamiątek własnej słabości. Wziął prysznic, pozwolił, aby woda zmyła z niego ból, łzy i brud. Wyszedł z mieszkania z uśmiechem na ustach i pasją rzeżącą się w oczach. Nogi same zaniosły go do tej kamienicy i mimo, że nie wiedział, czy ona tam mieszka, postanowił czekać aż do skutku. Po dwóch godzinach w drzwiach pojawił się olbrzymi Nowofundland, a tuż za nim rysowała się jej sylwetka. Sam nie wiedział, skąd znalazł w sobie tyle śmiałości, żeby do niej podejść. Jednak zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, usłyszał – znowu będziesz mnie śledził? Po chwili ponownie zatonął w jej śmiejących się do niego oczach. Jakiś czas później, kiedy rozmawiał z nią popijając gorącą czekoladę, zdał sobie sprawę, już wie, czym jest owa siła, której szukał. Zrozumiał, że ma jej w sobie tyle, by móc z odwagą iść przez życie, nawet wówczas, jeśli już nigdy jej nie zobaczy. Poczuł w sobie to, co czuł dwa miesiące temu przy innej kobiecie w innej kawiarni. Po dwóch tygodniach policja znalazła zmasakrowane zwłoki młodej kobiety. Nożownik powrócił, głosiły nagłówki gazet. Siedział na podłodze i pustym wzrokiem patrzył na rozsypane dookoła zdjęcia. Twarze: kobiece, piękne. Krew, kropla po krwi spływała po palcach na jedno z nich: dziewczyna, zielony szal, niebieskie oczy. Miał sobie za złe ową chwilę słabości, ale wiedział, że fizyczny ból pomaga mu skupić się na tym, co najważniejsze. Już niedługo ją odnajdę, tym razem się nie pomylę. Sznyty na przedramionach przypominały mu o poprzednich błędach. 13. Pustka wypełniała każdy milimetr jego ciała. Musiał działać, lecz dotychczas tylko miotał się w agonii niespójnych, i ryzykownych posunięć. Potrzebuję pomocy. Sięgnął po telefon i wykręcił numer do jedynej osoby, której mógł zaufać. To się staje zbyt uciążliwe. Musisz mi pomóc. Za godzinę. Tam, gdzie zawsze. Przemierzał ulicę szybkimi krokami. Na jego twarzy widać było ogromne skupienie. Tylko determinacja powstrzymywała go przed upadkiem. Kolejny błąd. Zbyt wiele krwi. — Nareszcie jesteś. — Zatem? — Jesteś chory? — Dziwnie wyglądasz. — Nie jestem tutaj po to, aby gadać o pierdołach. — Okej, okay, spokojnie. Muszę się gdzieś ukryć na jakiś czas, dopóki sprawa nie ucichnie. — Znam jedno miejsce. Ciemność. Sączyła się powoli przez okno. Mieszała z ostatnią tego dnia szarością, po czym pożerała ją kawałek po kawałku. Wiem, gdzie przebywa nożownik, opuszczony dom na Słowackiego 25. Halo, halo, kto mówi? Obudził go łom od wyważanych drzwi. Nie miał nawet czasu pomyśleć, a już leżał twarzą do podłogi z wykręconymi do tyłu i skutymi kajdankami nad garstkami. Mamy cię. dla takich jak ty nie ma litości. Pobyt w miejskim więzieniu był jeszcze straszniejszy niż przypuszczał. W głowie kołatało mu się jedno zdanie, powtarzane niczym mantra. On mi pomoże, tak jak zawsze. Rozprawa nie trwała długo. Aresztowany dnia 12 marca 2010 roku, Artur K., znany jako nożownik, został skazany na dożywocie za brutalne zamordowanie 11 kobiet. To nie ja, uwierzcie mi, ja ją kochałem. Spokojnie przemierzał ulicę w poszukiwaniu tej jedynej. Kolejny raz mi się udało. Naiwny palant, takie zero jak on zasługuje na ciupę. Dnia 15 marca 2010 roku znaleziono zwłoki dwóch kobiet. Ciał do tej pory nie udało się zidentyfikować. A jednak je znaleźli. To nic. Ich dusze i siła na zawsze pozostaną we mnie. Przyspieszyła kroku. Wydawało jej się, że ktoś ją śledzi. Obejrzała się, jednak nikogo nie zobaczyła. Bzdura, pomyślała. Podążał niczym pies gończy, za zachem jej perfum, w pamięci mając spojrzenie brązowych oczu, z których biła siła. Autor? Ja. A właściwie, co to jest? Jest to całość, żaden fragment, żaden początek, żaden koniec, taki sobie oto tekst. Ym. Napisany, powiem szczerze, już jakiś czas temu, zmieniłam tylko daty i kiedy go znalazłam i czytałam, to wydał mi się obcy, jakby nie mój i zawsze tak ma, czy to coś nagram, czy napiszę, że wystarczy tylko tydzień różnicy, a już wydaje mi się to takie nie moje. Tak jakby tworząc coś, zaczynało to żyć własnym życiem. Hmm, może coś w tym jest. Może dając siebie, tracimy to bezpowrotnie. I albo wróci to do nas w formie czegoś dobrego, albo po prostu przepadnie. A może wpłynie na kogoś innego. Cóż. Los potrafi płatać figle.